Drake'iem z Uncharted, czy, czy, czy, um, czy jakąś inną postacią um, z gry TPP. No i właśnie, jak wygląda rozgrywka w tych najnowszych Simsach? Tworzymy sobie Sima. Um, tutaj warto zaznaczyć, że niestety um, możliwości kreacji Sima są bardzo ograniczone. Jest tego no, dużo mniej niż na PCcie, Ale nie martwcie się, i tak jeżeli ktoś z was chce stworzyć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 No i gra będzie was krok po kroczku, za rączkę trzymając, przeprowadzała przez, przez wszystkie etapy tego trudnego sterowania na konsoli. No właśnie, no mamy problemy ze sterowaniem. Przy większej rodzince, 5 na przykład osobowej, jest już duży problem, żeby każdego członka rodziny oddzielnie, oddzielnie prowadzić i dawać mu jakieś tam rzeczy do zrobienia.